Dzień dobry, mówi Alduron oraz... Dzień dobry, mówi Jan Walerianczyk e, e, Siedzimy u mnie w kuchni Jest piątek Słuchajcie audycji pełnej powagi Kuchenne ewolucje O TAK Jan jest bardzo podekscytowany yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Właśnie robi różne ewolucji mielonką przerzucają pod nogą, salutuje mi teraz, je, nogą podrzucając jak Zośką, jest tego bardzo wesoły, mi też jest wesoło, a chodzi o to, że właśnie tak sobie stwierdziliśmy, że nagramy nowy rodzaj audycji. Wyzwanie swoiste. Tak, tak, takie wyzwanie swoiste. Będziemy Wam gotować i dowiecie się, co gotujemy, i dokładnie powiem Wam po, kro po kroku, jak to zrobić. E, sami nie wiemy dokładnie, jak to zrobić, wszystko będziemy robić wielce, spontanicznie, ale mam, miejmy nadzieję, że będzie zjadliwe. To co, mistrz, zabieramy się? Zaiste. Ok, co będzie potrzebne? Będziemy potrzebowali. Patelnie. Patelni. Najlepiej, żeby była jeszcze z teflonem, bo jak coś przywrze, to będzie problem. Nasze... To Właśnie my mamy problem, bo nasza patelnia już teflonu nie posiada dam, Nawierzchnie was. Radę, dam lady Mamy również olej uniwersalny Rzepakowy Rzepakowy Może być jakikolwiek inny Tak, na takim oleju rzepakowym również możemy jeździć tirem Tak Mamy mielonkę, która robi różne ewolucje Jonas nas. grammażeryjna, wieprzowa Tak, za 4,50 z miejscowego sklepu z żywnością Ale chlapnął, okej okay. Mamy również Wraptor y, Tillas. 6 sześć, sztuk, sześć sześciopak tak sześciopak, tak. Mamy jeszcze z na jakiejś sałatka meksykańska bez konserwantów To jest jakaś mieszanka warzywna kosztowała nie pamiętam ile, bo nie wziąłem yy, Paragonu z Kauflandu Nic nie szkodzi, mamy jeszcze sos czosnkowy develay Tak, a jest na nim cena? Nie wiem, ze 3 zł chyba czy co Tak, 3 zł kosztował, no no No i mamy jeszcze jakieś takie przegryzki No, chrupie Fajnie, Dobra, no smaczne. Okej. Okay. Mm. Jeszcze mamy miód pitny kasztolański, trójniak. Ale to na ale inną to... okazję. Na inną okazję. Dokładnie. Więc co? Zabieramy się. Um. Tu może zastupować. Wielu mężczyzn no, mówi, że kobieta powinna siedzieć w kuchni i ogólnie gary myć i gotować i coś tam i takie tam. No ale my jesteśmy raczej takimi osobami. Od tańca i różańca, tak więc my gotujemy, my robimy pranie, my gary myjemy i takie tam, prawda że No, no, no, nie przesadzaj trochę. Ja rozumiem, że, że nie trzeba ulegać od odsypą, ale no tutaj wiesz, no trochę przesadzasz, się. No dobra, ale i tak, przynajmniej ja taki jestem, jak ty nie, to nie, twój nie? problem kolego. Nie, no dobra. To jest tak, co robimy teraz? Teraz podpalimy gaz, a żeby podpalić gaz, będziemy potrzebowali zapałki, mamy zapałki z... Jakieś takie Gemini Z Wykładamy Biedronki, z Biedronki. Z, Robimy z Biedronki, tak Tak, robimy zakupy w Biedronce Bo jesteśmy z takich, a nie innych plebs. klas społecznych Jesteśmy plepsem. Nie no, że plebs, są takie klasy społeczne, pleps. no Plebs, Pałka w jak dildo Ej, Fajnie Przyszła moja młodsza siostra Powiedz cześć Powiedz cześć, cześć. Widzicie, istnieje Tak e, Słuchaj, robimy tak Ty klikasz, ja podpalam, co na to? Ja klikam, on podpala Dobra, trzy, dwa raz Chwila, nie udało się. Czekaj. Podwalaj. <grym zbierza> Okazało się, że kuchenka Okazało się, że jest automatyczna, okej. Okay. Spoko. Ale zapałkę też może odpalić dla jakiegokolwiek e, jak się mówi? Dla picu. Nie dobra, nie robimy picu, patrz. Proszę, tak. Kładziemy, po... Kładziemy patelnię na, Poszła, było na ogień. Tak. Uwaga. Ja automatycznie. Lejemy olej, tylko tym tak już nie strzelaj, bo ich poparzysz Hopsa! Ale chlupnął, okej okay. Nalaliśmy tyle oleju, żeby mniej więcej zakryło spód Tam gdzie te flonu nie ma już Nie, to się rozleje, jak się podgrzeje i będzie dobrze Tak I teraz powinniśmy, aha, zapomnieliśmy powiedzieć, że jeszcze do tworzenia tej audycji Dla smaku mamy... Bulion, tak zwany Mamy zupę chmielową Niestety nie niestety, niestety nierobioną ręcznie, włas, ręcznie. acz też dobrą acz smaczną acz smaczną eee, Droga siostro, e, jak myślisz, jak się uda nam dzisiejszy posiłek uzrobić? Będzie smaczny? E, wnioskując po tym, że ty nie umiesz gotować, Janek? Umiem trochę, no, no to, Janek no też, nie umie to, to mam też umiem trochę, też umiem zrobić Nie umiesz nic Ej, dobra Uwaga, uwaga, co bierzemy? Mielonkę. Dokładnie. Zrósł mielonko, coś żeby był dźwięk. Ale urwał. Tak, to była mielonka. To była mielonka odrzucająca o blad. Yy, symfonia dźwięków. Tak, gdzie ty masz nóż? Tu masz nóż, gratuluję. Patrz, tutaj tu. jest mój oś. Osie... Na urodzince dostałem. Taki nóż dostałem na urodzinę. Fajnie. Patrz, otwieram mielonkę. Otwieram mielonkę. Świn teraz ich powinien być. Siu, siu! Tak. Otwarta. Patrz, co z nią zrobimy Zapach niewyobrażalnie dobry no. Smaczny, już tak z świeżego mięsa A myślisz, myśli, że to już się rozgrzało? Chyba Panu tak, pal pal pal pal pal wstać wsta wsta palca No pewnie, od razu ja, myślę, że jak pływa, to się rozgrzało No raczej Czas dodać mielonkę Mielonka Miet, miet Nie, nie. całą A ile? No chyba połowę No nie wiem, no Także Dobra, wrzuć całą o! <śmieniu> A, ale pierwszy. Ej, dobrze, nie wytrzyłem całej e, Czym to mieszać teraz? Okej okay. Daj mi coś, daj mi coś Łyszko. O, widelec może widelec. A może to? Nie, dobrze, wyświetlę Okej okay. Milonka, milonka jest agresywna i atakuje Jana Wow, wow Ile zrobiłeś? E, kolega Jan zrobił źle, ponieważ wrzucił e, mielonkę prosto z e, pudełeczka takiego foliowego, takiego foliowego, naczynka. Znaczy naczynka, foliowe. Fo, prosto z folii na gorący olej. Brawo lego inteligencji, ponieważ e, jej najpierw nie, nie rozciapał. bądź jest dobrze. Tylko trzeba zmniejszyć ogień. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga jednak mam mielonkę. tak Przyszła moja mama. Co powiesz? Jak myślisz, czy ta mielonka będzie dobra? Ale była kupowana w sklepie w całości? Czy ta, e, w całości, w folii. I prosto na olej. No, uważam, że nie będzie dobra. Nie, to powinno być od razu kupione w całości w sklepie zmielone, a nie takie z konserwantami. A, co zrobić? Kurwa? czy mówicie wraz o zmniejszenie ognia, bo to jest za dużo. Zgasił. No brawo. Po krótkiej przerwie stwierdziliśmy, że dorzucimy więcej mielonki. Jeszcze włączyliśmy maszynę. Okap, okap. okap tak zwany. To się nazywa Okap tak oficjalnie? Tak, tak, z tego co w wiem. Tak, włączyliśmy Okap, żeby wyciągał powietrze. Posłuchajcie go chwilę. Ota! Tak, to, to jest okap, to jest mój kuchenny okap, on tak y, szeleści, on tak szumi, jest ogólnie epicki i dźwięczny Tutaj Jonas y, służy pomocą przy przemielowaniu, jak się mówi, mieszaniu mielonki śmiesz, na patelni tak. y, mamy, mamy lekkie komplikacje związane z tym co Jan miał zrobić, jednak się mu nie udało, bo zapomniał Jednakże wszystko jest jak na razie w normie y, jak widzę, a? bardzo, bardzo pach ładny zapach tej mielonki. Ładnie, fajnie, jeszcze trochę się podsmaży ja myślę, że będzie można dodawać warzywa. Yy, chyba trzeba je odcedzić. Tak, oczywiście trzeba je odcedzić. <Ky> tak. Ale ale przecież zapomnieliśmy powiedzieć, co będzie obiektem dzisiejszych naszych westchnień podczas jedzenia, jak sobie już ugotujemy, usmażymy, a więc to tortilla. To tortilla domowej roboty. Przemy. Przynajmniej... robot yy, Ale mogliście się domyślić po tym, jak mówiliśmy, że mamy jakieś płaty tortili yy, Dokładnie. Ale, ale, ale. Yy, tak, czas na warzywa. Odcedzisz, czy ja mam? Yy, otwórz, ja zrobię... Dźwięku chwycę. A te chrup? Chrup, chrupnęło, uwaga. Tak. Polając Może... się nawet na koszulkę. O yy, jak się Ulo, na. na... Może tak, tak mogę się odcedzić. Ja z lekko otwartym. Tak o, po. i teraz. Proszę bardzo. Hops. Nic nie wręci. Yy, znaczy, wyla, wylatuje woda ze środka. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ładnie pięknie. Ale rzeczywiście. Yy, ja wezmę teraz, przebełtam tam. Bełtaj, bełtaj, tak żeby nie przywarło. Tak. Dokładnie, ja podtrzymam patelnię Mięso ładnie skwierczy. Takiego różowiutkiego koloru już nabrało lekko brązowawy, jeszcze troszkę poczekamy, żeby było ładniej, jeszcze ładniejszy kolor Tak, podsmaży się i już będzie piękne, wtedy dodamy, uh, dodamy tą mieszankę meksykańską, no zakupioną w markecie, w markecie. W markecie nie będziemy reklamy robić. Nie będziemy robić krypto reklamy. Ale zrobiliśmy że jesteśmy dla biedaków. No ale to jest takie wiesz. No... Ale to nie kupowaliśmy tam. <śmiech> nie właśnie. No. To nie tam. To, to nie jest, my nie z My, nie jesteśmy plebs, my jesteśmy plebs, jesteśmy pro-imba. My jesteśmy bardzo epicy. Tak. Bardzo epicy. więcej niż bardzo. My jesteśmy. Legendary. Wait Leg for it. Re Darney! Tak. Legendary biacz. Ehm, jak na razie tak już. No powoli zaczyna nabierać kolorów. Nasza mielonka. Tak, jeszcze trochę się przysmarzy. Tak. A my w tym czasie popijemy bulionem. Uwaga. To jest zdrowie. Beer Time. Drin, drin. Taka ciekawostka. beer Time wywodzi się od tego, że Jonas dostał 18 Kufel. Jak to było? Jak to, nam to pisało? Kufel był. Um, Ale tam był napis chyba nie jakiś. Nie pamiętam napisu. Dowódca imprezy. A, nie pamiętam. W każdym tak tak. razie, um, najfajniejszą rzeczą w tym kuflu jest. Nie sam kufel, a. Jest nie sam kufel, lecz dzwonek. Dzwonek rowerowy, um, który na potrzeby kufla um, stał się takim, takim symbolem. Takim, takim um, symbolem um, władzy, symbolem niekwestionowanej chęci picia. Um, I od tego zrodził się Beer Time. Co oznacza to że za każdym razem, gdy osoba mająca dzwonek na kuflu zadzwoni. Jest bardzo ciekawy zwyczaj, polecam stosowanie. Myślę, że może możemy takie coś zastosować w naszym życiu codziennym. No. Tak, jest to oczywiście zwyczaj nadany przez pełną powagę i miejmy nadzieję, że się zachowa w społeczeństwie na dłużej. Tak, miejmy nadzieję. W tej chwili właśnie mięso nabrało odpowiedniego koloru, jest brązowawe I chyba już możemy dodać owoców, takich, znaczy owoców. Warzyw, Warzyw, mieszankę warzywną, meksykańsko tak. Meksikano, biacz! Dobra, słuchaj, ja to wezmę, otworzę Tak, właśnie została mieszanka do, do końca otwarta Już wcześniej ją odcedziliśmy, żeby wody w niej nie było Dokładnie bardzo ważna rzecz, musicie o tym pamiętać bo jak wle, jak, jak dosyć, jakbyście wlali choć kropelkę wody do gorącego leju, to by was to dosłownie wyszło i zjadło Dokładnie Co mam w tej mieszance? W tej mieszance mamy jakiś taki, co, co to jest? To jest kukurydza, Kukurydza, fasolka, fasolka czerwona, Czerwona. Tak, czerwona. groszek yy, i, marchewka. i marchewka Tyle? Yy, może mi się uda załatwić Zostaje jeszcze się, że tyle. Yy, iść po ogórki kiszone? Wiesz co? Nie wiem, no zróbmy jakąś taką meksykańską, bez grubów kiszony Ale to było Polska, taka krzepka, taka empyńska! Polska, ta... Roar, chmielowska! Tak Ja myślę, że... Hop, Patrz, jeszcze striela, friańca To ma tej chyba Nie, nie, właśnie to nie ma tak dominować, to ma być, że yy, nie ma być takie mięsne danie, tylko ma być takie pomieszane I bardzo ładnie to wyszło, bo yy, daliśmy całą mielonkę, ale mimo to widać, że jest dużo warzyw i warzywa są bardzo ważne jeszcze tak wytrzepię. No bo w sumie to nie jest danie polskie, bo dania polskie mają to do siebie, że są w cholerę tłuste i w cholerę mięsa. A raczej, a tutaj widzimy właśnie, że jest bardzo zielono, taka pomarańczowa. No pomarańczowa od marchewki i zielona od groszku. Tak, tak, tak, zwłaszcza um, kuchnia meksykańska, kuchnia bardzo dobra, zresztą myślę, że o tym wiecie dobrze. Um, meksykańskie smaki, takie Ostre, rześkie, takie warzywno-mięsne właśnie Takie epickie! Tak, tak, takie... tak Wszyscy Ej... wiemy, że kuchnia meksykańska jest dobra, no nie oszukujmy się. Może pójdę zaraz wieć paprykę chili Myślę, że to byłby dobry pomysł, jako że e, obaj myślę, że lubimy tak, bardzo tak. ostre przyprawy i ogólnie dania to... A propos ostrych rzeczy, e, czy wiecie, że właśnie lejsy dostały dwa nowe smaki? Chodzi o to, że była seria y, Ostre Papryka, ostra, o, Ostre Chili? Ostre Chili, tak. Y, I teraz są jakieś dwa nowe. A pa, przecież jeszcze wcześniej, było, jeszcze wcześniej była karkówka, chyba czy jakaś tam golonka z, z boczkiem? Y, z. Co ja mówię? Z szanem. O! Nie wiedziałeś? Y, nie, nie za bardzo lejcy kupuję. A, widzisz. Ale ten widziałem kiedyś, nawet kiedyś sobie kupiłem, ale y, nie przepadam. Wolę ostre chili. Dobrze. A no w wo... z tych nowych smaków przecież um, jest to wasabi, myślę, że warto spróbować Chyba wszyscy wiedzą co to wasabi No, a jak nie wiedzą? To nie sobie sprawdzą na Googlach A jak nie wiedzą, to to jest taki chrzan japoński Tak, tak, bardzo ostry um, jedna z ostrzejszych przypraw na świecie Tak, tak, tak, tak, właśnie yy, także... Ostrzejsza od papryki chili, uwierzcie Dokładnie, dokładnie, dlatego Chill, no, chill. No, uważajcie, jak tam jak tam kiedyś będziecie spróbowali. Zawsze mleko przy sobie. Albo piwo. Albo piwo, ale. Podobno mleko lepsze, tak słyszałem. No tak. Ja zawsze mleko mam przy sobie. W kartonie. Dobra, myślę, że to można zdjąć. Już jest ciepłe, ładne. Tak, jeszcze skoczę po paprykę. Skocz po paprykę, dokładnie. Yy, no to teraz, właśnie, jak się już wszystko ładnie w pięknie upichciło, przygrzało i tak dalej. Wyłączyliśmy gaz i zaczynamy. Yy, otwierać tortille. Tak. tortille tortille, tak. Możesz przytrzymać mikrofon? Oczywiście, że mogę. Bardzo. Yy, czas, żeby odpakować. Odpakowane. Tak a może jakieś zdjęcie. Ładnie będzie do galerii. Tak, Co zdjęcie to? Godowe, nie pierwsze i ostatnie miejmy nadzieję. Oczywiście. <głosy> <głosy> Gdzie położony jest aparat? Właśnie to nie wiem. O tu jest. No. Okej. Okay. Mamy. Patrz, jak ładnie będzie. Widzowie, zobaczą, co ty robisz. Hopsa. Cheese! Okej. Okay. Pierwsza to chwila położona. Uwaga, idzie placek, idzie placek. Idzie drugi placek. Ciśnij tak. drugiego placka. Drugi placek. Raz? Uleżał. idealnej wielkości talerza. przepiękny placki. Drugi. Trzeci już nawet. Upadł. O tak, bo zapamiętajcie, jeśli gotujemy Gotujemy nie tylko dla siebie, warto podzielić się z kimś Tak Swoim um, talentem yy, Kocharskim Tym razem podzielimy się z moją mamą i moją siostrą, które również wzięły udział w tym nagraniu Dokładnie Bardzo im za to dziękujemy i yy, miejmy, miejmy nadzieję, że się nie, nie zatrują no. Miejmy nadzieję, że też nie zatrujemy Tak, no ale po nas to tam Tam to tam A kto się mówi? Po sarmacku no z Ale jest taka sprawa, że... Beer time. Beer time! Beer time! E, ja myślę, że tak, że trochę, ale trzeba sobie zostawić na toas po tak. zrobieniu tortilli już A właśnie! I kwestia jest taka, że doszliśmy do wniosku, iż żółty ser również nada się do tego dania e, Ja myślę, że tak, ja myślę, że odrobina żółtego sera będzie takim, e, takim dobrym dodatkiem, takim czymś co podkreśli smak Dlatego wyciągnąłem e, z szafki miseczkę I do tej miseczki właśnie żółty ser dodam e, W chwilę kiedy Jan brał, e, mieszał już na malutkim... Ja myślę, że na tej Na tym? A ja myślę, że na większym, bo... Nie, nie na tej większej, to okay. będą za duże kawałki Okej, okay, no to na małe kawałki ścieramy na średnie, nie na najmniejsze. Tak, tak, tak. Na no, takie średnie kawałki, ale nie też takie duże. Takie duże są dobre do, do, um, do pizzy, do makaronu, bo to jest e, to zdanie e, takie gorące, wszystko się stopi. A, natomiast e, w naszym przypadku um, e, oczekujemy, na, na że to będzie tak, taki średnio stopiony ser, taki lekko stopiony najwyżej. Ja wiem, że jeszcze później podgrzejemy to, tyle, żeby był e, Tak, oczywiście można podgrzać. Można też e, jako, że e, na dnie farsz. Znaczy, mogę e, włączyć teraz już, żeby się nagrzewał. E, piec. No tu mam piec. E, jak chcesz, można tak. w piecu, jak chcesz, jak chcesz, można w mikrofali. Mikrofala wysusza. No to możemy wziąć w piecu. E, dobrze, wiesz co? Myślę, że tyle sera nam wystarczy. Tak. E, dla ciebie też się znajdzie. Tak, to znowu jego siostra, patrz, pomachajcie do niej Macha do was Tak, właśnie pomachała, nie słyszycie jej, a powinna czy się coś odezwać, No, mi odbyło Właśnie krzyknęła, nie, nie. Krzyknęła, no, krzyk, też, krzyk, krzyk też, jest, też, też jest formą wyrażania no, swoich emocji Właśnie miałem to mówić okay. No, widzisz, proszę bardzo Genialne umysły, umysły myślą podobnie Dokładnie Zgadzam się w pełni z tym um, Czas to, na drugą, trzecią już w Czas na trzecią. A, ja tak, a ja się tak wezmę, taki, taki z drugiego planu. E, witam. Cześć, to ja. Uwaga. Trzymający w rękach e, nasz mikrofon, który jest przytwierdzony do słuchawek. Przytwierdzony do słuchawek, co prawda, ale dobry. Jakże dobry ten mikrofon. E, Wyśmieńcie. Także e, myślę, że co? Myślę, że czas e, na placki, e, wyłożyć nasz farsz. E, e, włączy piec. Tylko kwestia taka, czy. Będę miał w czym to wyłożyć co? To, to powinno... Jak jakąś, nie wiem, jakąś A co to jest? Miseczka Jakbyśmy to, bo jak to pozłożymy to chyba będzie dobrze już. Ale, Czekaj, jak, jak ty chcesz to zrobić? To odporne, no bo to będzie tak i tak, nie? Ale ty chcesz po jednej podgrzewać? Trzy włożymy do pieca, albo cztery nawet bo on... Nie, to słuchaj, moim zdaniem nie trzeba tego wkładać do pieca Zjemy tak normalnie no Zimne? Ten... Znaczy możemy... Nie, no patrz, farsz jest gorący i to samo w sobie będzie cieplutkie e, Farsz wypadałby szybciej żyć O matko, no to widzisz jaki wolny jesteś no Tak jestem wolny, bo trzeba wszystko dokładnie nagrać po, po. Dobrze, to słuchaj, włącz, e, włącz... włącz jeszcze raz gaz, podżyj farsz I, i zjemy e, plaski zimne, a farsz będzie gorący, tak że wszystko będzie dobrze współgrało Okej, okay, no to już włączam gaz Wyśmienicie. Tak to jest jak się pierwszy raz robi, ale od czego, od czego, od czego jest, jest odkrywanie? Jaki jak to jest, jaki to jest radość wielka? No to możecie się dowiedzieć sami wypróbując nasz przepis Oczywiście No dobrze Najpierw yy, ser. Yy, myślę, że najpierw wyłożymy podgrzany farsz Na to ser A na to... Sir, yes sir! Yes sir! A na to, uwaga bez zrobienia zbędnej reklamy Już raz go zareklamowaliśmy Dressing czosnkowy Uważam, że, że Nie ma lepszego sosu niż czosnkowy Tabasco Może Wiesz co, ale Sosów takich, takich śmietanowych takich, tak, tak, takich tak, tak, um, nieostrych Takich nieostrych Najlepszy jest dressing czosnkowy Jest po prostu zniewalająco dobry Polecam do wszystkich dań mięsnych wszystkich dań kuchni, kuchni meksykańskiej, um, no i tym podobnych, myślę. No i wszystko już mamy ładnie, pięknie przysmażone, już jest wszystko ciepłe. Nie, sądzę, że można było trochę oddać do jakiejś miseczki tego tłuszczu, e... bo trochę bardzo to jest tłuste. ja myślę, ja że jak będziemy to przekładać widelcem, to spokojnie Albo to, łyżką. będzie tak dużo Oj, się zaplantałem własny kabel I ja Kwestia jest taka... pierwszy gość? Pierwszy no, gość? Nie że się otruje yy, Nie będzie jadła? Nie No to mam, jedne, mam tylko jednego gościa yy, I który nic. skonsumuje z nami yy, Zapraszam, nie boisz się? Troszkę? Yy, no nie to... Ma czego, nie ma czego, nie ma czego No poczekaj. o, płaczka kukurydza strwielała do nas To wari. Tak tam yy. Ale sądzimy, że wszystko będzie to. Ja myślę, że ja wezmę sobie łyżkę do przykładania tego. To byłby dobry pomysł. I teraz uwaga, wszyscy uwaga, łyżką delikatnie wykładamy przygotowany przez nasz farsz, składający się z mielonki i um, mieszanki meksykańskiej w puszce, na uprzednio przygotowane na talerzach placki tortilla. Tak, żeby tłuszczu nie zbierać, bo w tłuszczu to wszystko prawie pływa. A to wszystko jest tak nachylana, patelnia, że to wszystko jest na boku i zbieramy to, co jest odcedzone Dokładnie tak, dokładnie tak I na środku placka układamy um, e, taki ładny stosik e, naszego farszu e, To wszystko razem tak, tu te fasole, tu, tu widać tą marchewkę Posypać e, serem, czy Ty to zrobisz? E, wiesz co, myślę, że bardzo dobrze by było, jakbyś posypał serem Tak odrobinę, nie przesadzając Już sypię Ser całość Uwieńczył z taką, dosłownie koroną całości. Tak, tak. Coś jak Ice Crown. Citadel, w Ice Crown. Tyle, będzie. Wystarczy jej. Bo, bo to jest kobieta, a kobieta, jak je dużo, to się zrobi gruba i nieładna i takie tam. I nie idzie w cycki, w całe Tak. Życie nie. To nie idzie w tycki Proszę bardzo, uwaga, i teraz kurs zwijania. Jak zwijamy? To pójdzie w tyłek. <laughs> e, zwijamy tak. Że najpierw to trzeba ładnie, ładnie na całym środku rozsypać, jak było On to rozsypał um, Następnie od, od spodu, od dołu, zawijamy do, do góry, do środka I przygniatamy I przygniatamy ten nasz farsz Z prawej i z lewej strony czynimy tak samo Aby powstał taki... Aby powstał taki, jakby taki zawijany Naleśnik Taki, naleśnik. Tak, taki tak, żeby się ładnie zwinęło Na dole, żeby nie wypadało a u góry bardzo ładnie tutaj widać wszystko co jest w środku, jak to pięknie wygląda o. To wygląda trochę jak takie pudełko kartonowe na frytki w nie w Biedronce, tak. tylko e, w, w McDonaldzie tak. Tak tak, tak, tak, tak, tak, ale bardzo fetycznie. To e, już się zrobi na... zdjęcie, żebyście wiedzieli o co chodzi Niech się mój, mój jakże zacny aparacik włączy Zdjęcie zrobione z kawałkiem sosu i ręką Jonasa Uwaga, rozpada się? Się rozpadło eee, Dobrze, yy, oczywiście to wszystko doprawiamy sosem czosnkowym, dressingiem tak zwanym Ale urwał! Ale widzisz, ten sos jest tak dobry, że a nie żałuję Tak Wszystko N bardzo ładnie wchodzi To zupełnie się wylewa, wylewa, tak, wylewa tak o to chodzi Eee, proszę bardzo, ja podtrzymam teraz mikrofon, podtrzymam teraz aparat eee, Twoja kolej Zrób to samo ja Najpierw wiesz co, y, polej sosem może, będzie łatwiej Najpierw polewam sosem Uwaga. Wylej się, Franco Uwaga, zdjęcie Trzy dwa razy. Ok, widać Ci tylko y, Otwór gąbowy to dobrze. No ale cóż Czyli najpierw do środka Tak. O, od jednej strony, potem z boków Od prawej i od lewej No i jest bardzo ładnie zwinięte Trochę szersze ale ale to żaden problem Uwaga robimy zdjęcie teraz obu Tak, zdjęcie pamiątkowe. Dobrze jest. E, zapraszam, proszę bardzo Pani Mileno. Zapraszam też to samo zrobić. O, o, o, o. Bardzo sos. Jeszcze ciepłe. Tyle ile. O, ale urwał! <śmiech> Ale to będzie dobre! No, sos jest od tego, żeby się wylewał z butelki, także trzeba o tym pamiętać. Od dołu, od jednej i od drugiej. Proszę bardzo, jaki ładny chodzi. I co? Myślę, że czas odłożyć mikrofon i że jeść. Proszę bardzo, Pani, yy, nasz gość może będzie czynił honory? Nie, dziękuję. Nie? Wie pan co ja myślę, panie Janie? Ten tłuszcz ma się lać, to tak, to tak ma być. Nie o tym mówię. Beer time! Ja myślę, że tak, ja myślę, że trzeba wznieść toast. Co prawda piwem, ale mam tylko piwo Zupa kielowa, nie piwa. Ehm, za, za, za, udany, za udany posiłek To, ehm, to zrobisz tam zdjęcie ehm, Za udany posiłek i za to, że go zrobiliśmy i mam nadzieję, ehm, że się nie otrujemy No, to zdrowie Włączyłaś się coś? Smacznego! Smacznego! No, yy, no i właśnie skosztowaliśmy, znaczy skosztowaliśmy, wchłonęliśmy cały po kawałku jednym. Ja, i, ja myślę, że trzeba zrobić zdjęcie, żeby pokazać, jak bardzo wchłonęliśmy. Tak, u mnie troszkę na talerzu zostało takich odpadków, które mi wypadły, ale to też wchłonę. Yy, droga siostro, jak wydaje się? Smakuje? Wy jesteście w trakcie jedzenia? Dobre. A ja coś kiedyś lepszego? Czy to, py <śmiech> <śmiech> czy to pytanie podchwytliwe? <śmiech> Oczywiście. Oczywiście. Bez komentarza. No dobrze, to znaczy, że skoro pozostawiła bez komentarza, to znaczy, że po prostu nie chce nas chwalić. No bo jak to by było, gdyby No tak idealnego posiłku nie pochwalić? To było. To, to było niebo w gębie! To było niebo w gębie. coś nieskazitelnego, takie doświadczenie, takie. Jak to mówi Robert Makłowicz, uwaga, nasze pokolenie wie o co chodzi. Była fantastika, no. I widzicie, no, no, no, nie da się inaczej tego ująć, no. No to jest, to jest po prostu mistrzostwo samo w sobie. No. Jeśli chodzi o nasz poziom gotowania, o nasz poziom e, zdolności kulinarnych, no e, było to osiągnięcie niemal na światową skalę, no. Ale, no cóż, myśl, myśl, myśl, że myślę, że będziemy się dalej szkolić. E, Gdyby wynaleźli lek na raka, to mogliby to tego porównać. Tak, myślę, że to jest. myślę, że to jest prawie tak samo duże osiągnięcie. I, I powinniśmy być z siebie dumni Ja jestem Ja też również jestem Bo, bo wszystko to tak naprawdę stało się spontanicznie um... Też jestem z Was dumna Dziękujemy, dziękujemy, uwaga, dziękujemy za poparcie To wszystko się wzięło od tego Bo ludzie się będą zewnętrznie zastanawiać What the fuck? No to teraz powiem tylko genezę tego odcinka tu chodzi o to, że siedzimy sobie yy... Po wykładach, znaczy dokładnie to stoimy, rozmawiamy i stwierdziliśmy, że wpadniemy do mnie i po, pogadamy, omówimy to, co będziemy z radiem robić, no i wpadliśmy do wniosku, gdy byliśmy w sklepie, w supermarkecie dokładnie, gdy robiliśmy zakupy na dzisiaj, że przydałoby się coś zjeść. A jako, że przydałoby się coś zjeść, to my myśleliśmy nad lajsami, Myśleliśmy, żeby kupić lejsy, jednakże lejsy były takie troszkę drogawe I nie było tego, tych nowych smaków, o których mówiliśmy To stwierdziliśmy, że ach, cholera jasna, zrobimy sobie tortille. No i sobie właśnie, a, ja. a jak, zaszalejemy. zaszalejemy No i właśnie taka względna za dzisiejszego odcinka No i sobie siedzieliśmy w kuchni Musimy dojeść wszystko, co ugotowaliśmy ugotkowaliśmy y, Musimy, ale nie żebyśmy byli do tego zmuszani Oczywiście sami z własnej, nieprzymuszonej woli A, Chcemy, ponieważ jakże nam to smakuje, no czy nie zgodzisz się ze mną? Jest epickie, zajebiste można by rzec Dokładnie y, Tak, siostro, umyj sobie tym ręce Pomagam ci, pozwól. Y, powiem tyle, że ta potrawa była tak tłusta, że siostra musi sobie myć ręce y, płynem do naczyń ale, ale na, ty, na tym polega yy... cała zabawa meksykańskiej kuchni Tak, meksykańskiej kuchni, no bierzesz na, na, na, jakieś mięso, warzywa, yy, sos, zawijasz w placek i niech ci cieknie ten tłuszcz po rękach. No ale smaczne to jednak jest, no, co by to nie mówił No właśnie, yy... no i w sumie chyba tyle, powiem, tyl... powiem jeszcze na zakończenie, że yy... to chyba będzie taka audycja, którą tydzień będziemy robić, co ty na to? Um... Ja, myśl, ja myślę, że można, można tego wrócić w przyszłości, e, miejmy nadzieję, że co tydzień e, A bo i częściej! Może częściej, może rzadziej, e, los pokaże, ale myślę, że to jest dobry pomysł e, I dajcie nam znać, co o tym myślicie, e, nie wiem, czy to wam czymś pomogło, uratowało wam życie na studiach e, Nie wiem, no napadli was e, pigmeje i na przykład musieliście mi coś ugotować i ugotowaliście i uznali was za Boga Um, no nie wiem, różne takie zabawne sytuacje, jakby się coś zdarzyło, dajcie nam znać um, I myślę, że co, żegnamy się na dzisiaj i będziemy kończyć pałaszowanie? E, tak, właśnie koniec na dzisiaj nagrywania, kończymy pałaszowanie tego zacnego posiłku e, Stwierdzam e, fakt, że chyba będziemy robić tak, że będziemy nagrywać audycje, w której będziemy stwarzać coś z niczego, żeby pomóc ludziom na studiach żeby w minimalnym kosztach Zrobić maksymalne żarcie Co ty na to? Myślę, że tak Myślę, że sam niedługo pójdziemy na studia Miejmy nadzieję w przyszłym roku I że może nam się to przecież przyda A na razie studenci Uwaga, gotujcie się Ponieważ my będziemy gotować dla was Tak czy nie? Tak A w następnym odcinku Jeżeli się uda Będziemy nagrywać z kim? Z kapitanem kuchnią Tak Dokładnie tak Kapitana Kuchnie znacie już zapewne z naszych audycji Ciekawe czy się domyślicie, kim on jest ja Tam... myślę, że zostawimy to na następny odcinek A dziś żegnają się z wami Kuba Okrzemiński Jan Walerianczyk Oraz Tak Sajonara